Błękitna parasolka. Rok 1939 był dla mnie trudnym rokiem. Chodzę do szkoły w Opaczy do piątej klasy. Nauczyciele są ci sami co wcześniej. Ustalam z mamą, że absolutnie nie będę się wybijał wiadomościami, które posiadam ponad inne dzieci z okolicznych wiosek, które uczęszczają ze mną do szkoły. Nie udzielam się zanadto na lekcjach, nie zgłaszam się do odpowiedzi, dając szansę wykazania się wiadomościami innym dzieciom. Ale tu wpadam w pułapkę. Pan dyrektor wzywa do szkoły moją mamę i donosi jej o mojej małej aktywności podczas lekcji. Opowiada jej, że jestem jakby nieobecny, ponieważ gdy zadaję pytanie, ja nie podnoszę ręki w celu udzielenia odpowiedzi. Nauczyciel twierdzi, że jestem grzeczny i owszem jak zawsze, ale nie zgłaszam się, choć wygląda tak, jakbym miał coś do powiedzenia. Proszę pani, rzekł nauczyciel. On nie uznaje cyfrowej algebry, bawi się symbolami. Ja nie wiem, czy on rozumie wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne. Proszę sobie wyobrazić, że mnie poważnie zdenerwował. Narysował głowę pieska, przy pomocy kreski ułamkowej podzielił tę głowę przez mały prostokąt. Ten zwierzęco-geometryczny ułamek następnie przyrównał do żaglowego stateczka podzielonego końską głową. Gdy zapytałem się go, dlaczego sobie ze mnie żartuje, odparł i to z pełnym przekonaniem, że nigdy by nie śmiał żartować sobie ze mnie. Po czym zaczął wyjaśniać. To równanie przekształca się następująco, panie dyrektorze. Pies razy koń równa się statkowi pomnożonemu przez prostokąt. Mało tego, on twierdzi, że te dwa zwierzęco-obrazkowe zapisy są dowodem rozumienia przez niego wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalnych. Przy tej wizycie mojej mamy u pana dyrektora był również obecny mój ulubiony nauczyciel pan Barszcz, który delikatnie się uśmiechał, czym wzbudził groźne spojrzenia dyrektora. Co pan na to, panie kolego? Zapytał wreszcie dyrektor, na co pan Barszcz podszedł do tablicy i zamiast psa napisał jedynkę, do proste kąta podstawił dwójkę, w miejscu statku trójkę, zaś głowa konia to była szóstka. To samo zrobił z drugim przekształconym równaniem. Z pierwszego równania wyszło, że jedna druga jest równa trzy szóste, a z drugiego, że jeden razy sześć jest równe trzy razy dwa. To się wszystko zgadza, panie dyrektorze, stwierdził pan Barszcz. Ale ja się nie zgadzam, rzekł dyrektor, żeby w szkole mnożyć psa przez konia, a w wyniku otrzymywać szóstkę. Po tym stwierdzeniu dyrektor wyszedł, nie żegnając się nawet z mamą. Po tej wizycie wiedziałem już, że mam u pana dyrektora Walczykiewicza przechlapane na całej linii. Ale nie to było dla mnie ważne. Ważne było to co dopiero dochodziło do mojej świadomości, a mianowicie to, że sposób uczenia mnie przez stryja Witalisa w Ćmielowie i sposób podawania mi wiedzy przyrodniczej i matematycznej przez siostrę Barbarę są bardzo zbliżone i bardzo jasne. Odbiegają znacznie od pojedynczych, szczegółowych spraw, a zagarniają cały obszar pojęć. Dochodziło do mnie, że w początkowym nauczaniu symbolicznym trzeba się zmusić do większego wysiłku, do niego dołożyć trening, czyli wiele ćwiczeń, a wtedy wypływamy ze sposobem myślenia na bardzo szerokie wody. W tamtym trudnym roku 1939 przeżyłem również przepotężny wstrząs psychiczny. Jak już wielokrotnie wspominałem, nasze gospodarstwo rolne leżało prawie na styku z lotniskiem Szkoły Podchorążych ćwiczących na maszynach PWS-26. Wiele wolnego czasu spędzałem na tymże lotnisku. Byłem lubiany przez Podchorążych i marzyłem, że kiedyś i ja zostanę pilotem. Bardzo tego pragnąłem. Pewnego razu mój kuzyn Marian Masłowski, pracujący w monopolu tytoniowym, wziął mnie na głębszą rozmowę. I tak zagaił. Pilotem, Andrzejku, to ty możesz zostać zawsze. To jest sprawa pewnych umiejętności, zdolności, a przede wszystkim treningu, przestrzennej orientacji, a ponadto odwagi. Sądzę jednak, że dla ciebie to będzie trochę za mało. Ja proponowałbym ci szersze myślenie. Proponowałbym ci, żebyś został konstruktorem maszyn latających. Inżynierem. Po szkole średniej powinieneś ukończyć Politechnikę Warszawską. Tam mamy świetnie rozwijający się wydział lotniczy. Marian Masłowski, zwany w naszej rodzinie Jackiem, uczęszczał właśnie na Politechnikę Warszawską. Nie wiem na jaki dokładnie wydział, ale jego projekty konstrukcyjne pasowały do mojej duszy, do mojego sposobu myślenia. W tym czasie, kiedy namawiał mnie do szerszego myślenia i konstruowania, moje elektryczne, dziecięce laboratorium było już całkiem pokaźne. Potrafiłem mierzyć natężenie prądu elektrycznego, napięcie elektryczne, oporność i rezystancję. Potrafiłem rozebrać i z powrotem złożyć urządzenie do pomiaru ciśnienia powietrza i wilgotności. Nadzwyczajne zdziwienie wzbudziło u mnie, gdy zauważyłem, że do przyrządu wilgotności stosujemy ludzkie włosy, które nie dają się zastąpić niczym innym. Ale wracając jeszcze do kuzyna Masłowskiego. Był już oficerem Wojska Polskiego i chętnie uczył mnie strzelać do tarczy ze swojego wielostrzałowego floweru. Muszę stwierdzić, że kuzyn bardzo mi imponował i pozostawałem pod jego wielkim wpływem, przyjmując również jego punkt widzenia. Ten Jacek, Marian Masłowski, który wychowywał się w naszej rodzinie i mieszkał u nas na żoli Żoliborzu w pierwszej kolonii szklanych domów, okazał się wielkim patriotą. Podczas powstania warszawskiego walczył w Armii Krajowej w stopniu porucznika na żoli Żoliborzu w oddziale żywiciela. Kuzyn zginął bohaterską śmiercią. W tym nieszczęsnym dla nas roku 1939 przeżyłem między innymi wypadek lotniczy na naszym lotnisku, w którym jeden z panów podchorążych ćwiczących na PWS-26 nie wyprowadzając aparatu z korkociągu runął z maszyną na drogę blisko naszego pola. Byłem pierwszy przy maszynie, gdy spadła. Pilot jeszcze żył, ale... Był zakleszczony w kabinie, nie władał ani nogami, ani rękoma. Miał trudności z oddychaniem. Kiedy przybyła lotnicza karetka Pogotowiak, która zawsze czuwała w oborach, trzymałem pilotowi głowę, aby łatwiej mu było złapać oddech. Karetka odwiozła pilota do szpitala w Warszawie, a po kilku dniach dowiedziałem się, że mężczyzna zmarł. Bardzo, bardzo głęboko przeżyłem jego śmierć. Gdy po przeżytym szoku wróciłem do domu z wielkim żalem, siadłem do pianina i zacząłem grać melodię piosenki. I znowu pełen gaz, bo cóż, że spadła któraś z gwiazd, gdy nowa wnet eskadra pomknie na szlak. PWS-26 był samolotem szkolno-treningowym, drewnianym, pokrytym płótnem. W miejscu wypadku pozostało jeszcze przez długi czas wiele rozproszonych kawałków drewna i płótna. Z tych elementów zbudowałem maleńki samolocik PWS-26, który mieścił się w jednej dłoni. Ofiarowałem ten model mojej mamie. Mama umarła w 1980 roku, a w chwili śmierci trzymała w dłoniach właśnie ten maleńki samolocik PWS-26. Andrzej Cielecki